ten kawałek dziecko. Ha? Życie rapera jest ciężkie, jest kiepsko. Wstaje dwunasta mniej więcej, bo trzeba. Do roboty nie pędzę, bo jej nie mam. Znam hasło, wstawaj, dnia nie przega. Wstaję życie jest ciężkie, nie ma przebacz Pozostaje tylko się zajębać. Przedtem skoczy sobie w lodówce pogrzebać. Lubię sobie przy tym ziewać. Ha? Lubię sobie przy tym śpiewać. Lala. La. Potem skręcę Giblartara ja wypalam, to ja poważę. Rzeczywistość huh? szara, huh? mam jeszcze gwizdek, chcesz pojarać, huh? nie to go za okno wypierdalam nara Nie chcę go już dłoni, niech się goni, skręcę następnego, następnego po nim huh? Ciężkie jest życie rapera, palec bony, telefon odbieram Ciężkie jest życie rapera, palec bony, telefon odbieram Ciężkie jest życie rapera, palec bony, telefon Mężczyzny yeah. rapera, yeah. palę mnie yeah. telefon bieram. Yeah. Ja cały czas nakręcony jazdą Mamy 15, oh, ruszam oh, na miasto, oh, autobus tak oh, ciasno, oh, jak oh, chuj A ja się dalej, na serio.